Panie prezydencie, co z panem Antonim? Dogadacie się jakoś, panowie? Zapytał kamerzysta. I w odpowiedzi na to prezydent Andrzej Duda przytaczamy: Musi sobie parę rzeczy przemyśleć. Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. Mike Rychlik jest Żydem, który mówi po polsku, a przyjechał, czy przyleciał z Kanady, bo Pan Bóg chyba tak chciał, żeby prezydent Andrzej Duda odegrał pomnikową rolę we filmie o zmowie ubowców z korowcami w Magdalence i o metodach obrzydliwych Antoniego Macierewicza. Szczęść Boże Państwu. Tytuł czytania dzisiejszego Jednoręczny bandyta. 530. prolegomena do odrzydzania pomyśli Adama Mickiewicza profesora College de France Świat choruje na tchórzostwo. Prokurator Andrzej Majcher, sygnatura akt P Wielkie, PPL, K Wielkie, A 160 przez 17. Przesłuchanie świadka PDO 432, fascynacja obłędem von Stefan Kosiewski, studia Slawika et Kazarika, zarys estetyki hazarów. W odpowiedzi na informację zamieszczoną na Facebooku Wojciech Borowik wczoraj o 9.04. Przytaczamy. Decyzja IPN w sprawie Mirka Chojeckiego skłania mnie do zaproponowania, żeby powstała rada złożona z przedstawicieli organizacji działaczy opozycji antykomunistycznej, jako instytucja oceniająca decyzję w sprawie statusu zasłużonego dla wolnej i niepodległej Polski. Koniec przytoczenia. Potem jeszcze w taki znaczek ze słoneczkiem i Stefan Kosiewski do... Wojciech Borowik, Szanowny Panie, gratuluję odwagi inicjatywno-lustracyjnej jako Polak przebywający od 35 lat na emigracji politycznej w Niemczech, relegowany z uczelni w 1977 za podejmowaną działalność antykomunistyczną w Sosnowcu, ukarany wyrokami kolegiów, skazany w marcu 78, za naruszenie nietykalności cielesnej UBOWCA, tajnego funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, a równocześnie studenta, poeta, dziennikarz, Redaktor tygodnika Solidarność Jastrzębie w Katowicach, współpracownik m.in. dwutygodnika katolickiego Ład i tygodnika Solidarność kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Autor kilku książek zmuszony w stanie wojennym do ucieczki z ojczyzny. Nauczony życia na tyle, ażeby nie składać naiwnie wniosku o przynależność do żadnej z organizacji tzw. opozycjonistów, w których niestety składki zbierają wciąż byli agenci tajnych służb PRL. Jak w moim regionie na przykład Andrzej Rozpłochowski, którego ojciec był oficerem SB, czego sam zainteresowany otrzymywaniem kombatanckiego dodatku chlebowego miesięcznie ponad 400 PLM złotych. Nie ukrywa dzisiaj ubowców, chociaż krył w rodzinie przed Polakami do stanu wojennego. A pomyśleć tylko, że mnie ścigali tacy sami w grudniu osiemdziesiątego pierwszego w Gdańsku i poczeladzi, żeby przyłapać na organizowaniu pomocy dla strajkujących w Hucie Katowice, prowokowali agenci do wspierania strajku w trzech kopalniach po kolei Sosnowiec, Bobrek w Bytomiu i Wujek w Katowicach. Zamilczmy. Nie powinno się narzucać niezainteresowanym ze wspomnieniami szlachetnych porywów młodych Polek, Polaków i katolików. Nie wychodzić z perłami przed szereg. Bóg chyba tak chciał, żeby prezydent Andrzej Duda odegrał pomnikową rolę we filmie o zmowie ubowców z korowcami w Magdalence. Tu kliknij, obejrzyj sensacyjny filmik w reżyserii ukrytego Żyda z Kanady ukrywającego nieumiejętnie swój talent, przygotowanie zawodowe oraz używane od paru miesięcy w Polsce nazwisko Mike Rychlik. Filmik Głośny już na całym świecie pod tytułem. Polish Day 2017, how it was. Zawieszony na YouTube, obejrzany przez ponad 3000 widzów ściągnięty, skopiowany zapewne już nie przez jednego studenta filmoznawstwa, a słusznie, ze względu chociażby na dobrane kadry i scenki o umiejętnie przyciętej długości akcji na tle symbolicznych budowli żydomasońskich w stolicy, perspektywę żabią, którą przerabiałem na zajęciach z doktorem Lubelskim, profesorem dzisiaj, Zanim przepisałem się na seminarium z historii sztuki był nienaganny montaż, dobrze dobrany podkład muzyczny, dźwięk nie nazbyt natarczywy, aktualizujące wtrącenia po polsku Wojtek i tym podobne, orientujące widza zagranicznego, do którego kierowana jest Angielska narracja filmu zrealizowanego nie na odtrutkę przecież w stosunku do najnowszego wybuchu zarazy antypolskiej w parlamencie europejskim, która obrzydliwym pomówieniem o rzeczy niebywałe w stosunkach osobistych Kaczyńskiego z Macierewiczem, Błaszczakiem i innymi, rozlała się żółtą flegmą antypolskiej potwarzy, antyfaszystowskim pomówieniem pomylonych sekciarzy o Bóg wie co. Po ekranach telewizorów tak wielkich jak Orwell przepowiedział proroczo na całą ścianę w prezentowanej, w stylistyce machania biało-czerwoną chorągiewką przez figuranta osadzonego na rozbabranym grajdole pokoiku na Żoliborzu. Pan chce, aby te bandy żydowskich cwaniaków oceniały teraz jeszcze, przytaczam, decyzję w sprawie statusu zasłużonego dla wolnej i niepodległej Polski. Koniec przytoczenia. Gratuluję odwagi przebywania w towarzystwie ze złoczyńcami, którzy działali metodami ubeckimi, jak Korowiec Macierewicz, o którym prezydent Andrzej Duda wywalił nareszcie publicznie co myśli najgorszego. Albowiem ja nadal z ręką na sercu nie wiem, czy mamy już wolną i niepodległą Polskę, czy tylko państwo utworzone z woli Kiszczaka i Jaruzelskiego na podstawie zmowy pożydecznych ubowców z korowcami w Magdalence, Magdalenkowy antypolski twór obecnie współunijny, Republikę Bananową, przyczynem całego zła, które spotyka Polaków i katolików od 1989 roku ze strony zażydzonego w stu procentach Episkopatu Polski, satanistycznego członka spisku zawartego przez Kaczyńskich, Michnika, Geremka i Wałęsę z bandą złoczyńców żydowskich ukrytych do dzisiaj, między innymi w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które skazały mnie 1 sierpnia 2008 roku wyrokiem zaocznym w trybie nakazowym z pomówienia o rzekomą kradzież dzieciom w Tomaszowie Mazowieckim bezwartościowej piłki, starej dziurawej piłki do gry w piłkę nożną, którą te żydłaki z prokuratorskiej rodziny wkopały mi prowokacyjnie na balkon mieszkania, w którym akurat przemieszkiwałem czasowo, przebywając w kraju jako były dziennikarz Rozgłośni Polskiej, Radia Wolna Europa Na emeryturze inwalidzkiej Natomiast policja w Tomaszowie Mazowieckim Dowodzona przez Łysakowskiego Trzykrotnie wzywana tamtego dnia Przeze mnie przez telefon Przyjechała dopiero wieczorem W towarzystwie pijanego ojca chłopaka który wkopał tę piłkę. A ze strony matki ma kogoś w prokuraturze. Jak wiadomo, powszechnie w klatce schodowej. A ja byłem już akurat po wizycie u lekarza w miejscowym szpitalu, gdzie wbito mi przy świadku dwa zastrzyki. Danie, dano za darmo lekarstwa. Nie pytano o numer ubezpieczenia i polecano, polecono położyć się dla uspokojenia chorego organizmu. Tymczasem policjanci po godzinie 22 w nocy jeszcze dokonywali rewizji mieszkania w poszukiwaniu rzekomo piłki, której nie chcieli jednak ode mnie przyjąć za pokwitowaniem, ponieważ mieli swoje ukryte cele, przestępczego najścia nocnego pogromu antypolskiego w Tomaszowie 2008 roku owocu żydowskiej nienawiści. Wkrótce minie 10 lat od przykrego dla mnie wydarzenia, które przyniosło w istocie zagrożenie utraty mojego życia a żaden prokurator generalny nie złożył jeszcze wniosku o kasację, wyroku wydanego z rażącym naruszeniem prawa. Mimo iż wielokrotnie zwracałem się z interpelacjami nieomal do członków parlamentu, do komendantów policji, ministrów sprawiedliwości i są w internecie kopie ówczesnej mojej korespondencji, pokwity, pokwitowane cynicznymi zniewagami, ponieważ ministrowie pomagdalenkowych rządów dzisiaj także działają tylko na rzecz swoich. Ochraniają ewidentnie złoczyńców, którzy ostatnio zabili nie tak dawno Igora Stachowiaka, odkrywczą na skalę światową techniką przy okazji nakręcania filmu instruktorowego z paralizatora. Magdalenę Żuk nakręcili prowadzoną w Egipcie na stracenie smartfonem i wiele innych Polek i Polaków. Nie łudźmy się, że do Oscara po antypolskiej idzie żydowskiej nakręcili. Episkopat polski milczy przy tym brzydko, zdradziecko nabrał wody do buzi, żydobiskup typu skworca w Katowicach, albowiem wziął za to milczenie judaszowe srebrniki, przysiadł na kasetce kościoła świętego, po ratyfikowaniu cyrografu, spisanego y, z diabłem w Magdalence, zatwierdzonego konkordatem z filią w Polsce, mafii rzymskiej, watykańskiej loży Peduo PL, żydomasońskiego organizacyjnego związku złoczyńców pedofilskich Berlusconiego, był w tym bonga bonga, mitu z niewykształconym przecież w żadnym seminarium duchownym na księdza. Karolem Wojtyłą z matki Kaczorowska po babce Schulz ze żydowskich Wadowic JP2, uznany przez heretyka Bergoglio za świętego który w czasach realizmu socjalistycznego, stalinowskich wypocin rymowanych Szymborskiej z domu Rottermund przyuczył się w domu Bałamuta na bramkarza żydowskiej drużyny piłkarskiego podwórka. Potem przy stryju Brauna na aktora ze spalonego teatru oraz w końcu na żydobiskupa przy tak zwanych księżach patriotach, papieża przy ojcu Hejmo i don Stanisława. Dziwiszu. Szanowny panie, drogi kolego Borowik, czy pośród namaszczonych przez pana namaszczonego wcześniej przez korowca Mirka Chojeckiego, któremu polewałem wino, a owszem za swoje, na imprezie publicznej promującej dobre imię Polski we Frankfurcie nad Menem przed dwudziestu bodaj laty i którego mijałem potem w korytarzach Ministerstwa Kultury nie zabiegając bynajmniej o refundację poniesionych niemałych kosztów przez społeczną reprezentację Polaków zamieszkałych w Niemczech z kulturcentrum e.V. Czy jakiś kolega w sutannie pomordowanych przez żydokomunę księży mojego kościoła rzymskokatolickiego, księży popiełuszki, suchowolca, zycha, wieczne odpoczywanie, racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci aby pozostać przy tej tylko symbolicznie triadzie niekanonizowanych świętych Kościoła Jezusa Chrystusa i narodu polskiego. Czy jest w Polsce jakiś uczciwy ksiądz z wyrzutami sumienia za całe zło wyrządzone przez hierarchię Kościołowi Świętemu, a zatem nam ludziom wierzącym w sprawiedliwość Bożą, ażeby było z kim modlić się i pracować pro publico bono. Zwracałem się przed laty jeszcze ze świętej pamięci Kazikiem Świtoniem do kasiera Episkopatu Polski i Archikatedry Budowniczych Katowic, tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Dąbrowski, żeby zechciał ten skworc zainicjować z wojewodą, z wojewodą katowickim Pieczykowskim Śląski Fundusz uczynienia za grzechy osierocenia dzieci, ofiar zastrzelonych w stanie wojennym w Katowicach i w Sosnowcu. Patrzymy z uwagą na nowości zawieszone na stronie Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach. Mowa tu o procesie karnym, związku zbrojnego, wymarłych złoczyńców z PRL-u stanu wojennego, o zastrzelonym w Sosnowcu na ulicy, przemilczanym do dzisiaj Polaku. Zadośćuczynienie za grzechy jest wszak warunkiem sakramentu pokuty. Nie ma rozgrzeszenia bez zadośćuczynienia za grzechy. Wszystkie czynności sakralne wykonywane przez fałszywych księży i arcykapłanów przebywających w permanentnym stanie grzechu śmiertelnego są nieważne od samego początku i nieobowiązujące są dla katolika prostego jak dekrety do rozerwania na strzępy i rozrzucenia na wiatr są i jeśliby Siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwróciłby się do Ciebie, mówiąc Żałuję tego, przebacz mu. Ewangelia świętego Łukasza. Albowiem niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. I widzę. Biada I jeśli w tej biedzie przychodzi celnik, col, urzędnik państwowy, ubowiec, korowiec, arcybiskup Skworc czy kupny we Wrocławiu, mówiąc żałuję tego, przebacz mu. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tak bowiem nakazuje nam nasza cywilizacja chrześcijańska, obecna we wspomnieniach dorosłych Polaków z całej Polski, jak we wspomnieniu mojego dzieciństwa połączonym ze wzgórzem kościelnym nad Brynicą w Czeladzi. Kultura katolicka, Związana nierozłącznie ze słowami pieśni My chcemy Boga W całej ojczyźnie naszej Szli wszak chłopcy po spowiedzi świętej Lewą stroną przez środek kościoła parafialnego Kiedy dziewczynki podchodziły po hostię Prawą stroną czwórkami w kolumnach do stołu Pańskiego Polki i Polacy szli do Komunii Świętej. Z pieśnią na ustach my chcemy Boga. Młodzież Polska zmierzała latami za czasów ży do komuny w uświęceniu najwyższym. Do Ołtarza Pana Boga naszego. Obecnego ciałem w tabernakulu. Czyż nie mieli opisanego przed chwilą obrazu pod czaszką organizatorzy faszystowskiego marszu 60 tysięcy młodych ludzi zwiezionych, spędzonych pod szturmówkami na polityczny sekciarski pochód w stolicy przez most przyozdobiony przez budowniczych Żydomasońską symboliką architektoniczną Marsz fałszywych narodowców Ku czci nieszczęśnika Kaczyńskiego Zorganizowany przez osobnika o żydowskim nazwisku Winnicki od miasta Winnica utworzonego Zdekonspirowanego przez Jana Kobyleńskiego za ekscesy z butelką po alkoholu na koszt Jana Kobyleńskiego przed laty w Południowej Ameryce. Nie mogą się cieszyć dobrą opinią tradycyjnego katolika, obłudne Kalksteiny, które wpisały mszę świętą trydencką do programu zgromadzenia, a nie wyspowiadały się jeszcze ze zaplanowanego świadomie oszustwa dokonanego przed urzędem prezydenta Warszawy, który został świadomie wprowadzony przez nich w błąd, wystrugany na durnia, przez winnickiego kampany. I co? Nie będzie na takiego kary ludzkiej, nałożonej z urzędu? Nie zapłaci za oszustwo? To na stulecie niepodległości, na przyszły rok, gotów przecież zwołać 100 tysięcy naiwnych na samobiczowanie się Jarosława Kaczyńskiego za śmierć brata którą wpisał sobie do rozmowy telefonicznej darmowej przez telefon satelitarny z mieszkanka prywatnego. Ciekawe, gdzie taki jeszcze dzwoni i czy Ruscy podsłuchują te rozmowy satelitarne ze Żydami amerykańskimi, czy zrzucają ten obowiązek kontrolny na białoruskich? Z przykrością musimy powiedzieć prawdę, i tylko prawdę w oczy ludziom okrywającym nie bez potrzeby zasłoną tajemnicy swoje działania. Żydomasoneria zdominowała Kościół i uczestniczą w działaniach wielu loży wolnomularskich ludzie utrzymywani z kasy rzymskokatolickiego Kościoła Świętego. A żeby nie pozostawić tu gołosłownego stwierdzenia powszechnie zauważalnego zła antykościelnego, uprzejmie proszę, pierwszy z brzegu przykład z terenu, na którym przebywam od stanu wojennego. Przytaczam 20, ze strony internetowej. 25, 10, 17, środa, 18.30... Übung, T.A., zweites grades, drugiego stopnia, nazwisko, stopień zawodowy, funkcja i tytuł wystąpienia Freimaurerei und die katholische Kirche. Wykład na temat wolnomularstwo i kościół katolicki wygłosił w loży do jedności we Frankfurcie nad Menem Herr Dr. Kotman, utrzymywany z funduszy diecezjalnych wikariusza generalnego w Hamburgu. Katolik w Niemczech Angeli Merkel bierze udział w pracach warsztatowych stopnia drugiego. Natomiast 22 listopada o godzinie 19.00 kolejne spotkanie otwarte loży cór i to czytanie sceniczne pod jakże pięknym tytułem Świat choruje na tchórzostwo w wykonaniu aktorki Zuzanne Eisenkolb. Drogi kolego prezesie, Kolega przewodniczy pracom Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które zostało założone przez korowca Mirka Chojeckiego, aktywnego w różnych kręgach. Jak Zagajewski od Nobla nieprzyznanego i Wilkstein od listy Wilksteina, zawczasu wysłani na emigrację, jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, to znaczy już po wprowadzeniu obu warkana, Polska niepodległa .pl pod rządami prawa i sprawiedliwości, zamieściła tekst w internecie zatytułowany 28 maj 2017, tylko w Polsce niepodległej, masoneria w Polsce, ujawniamy, kto jest kim. Tu kliknij. Tekst wyróżniony, napisane przez Aldona Zaorska, wybiórczo przemilczane w tekście Zasługi antykościelne żydomasonerii, takie jak na przykład odwołanie biskupa Warszawy chociażby, skandaliczne wyklaskanie dłońmi przez wtajemniczonego do stopnia współpracownika koru Lecha Kaczyńskiego, aktywnego przy ponownej instalacji w Polsce żydowskiej loży, zakazanej przed wojną oraz przy inicjowaniu w Polsce po Magdalence głęboko ukrytej dzisiaj działalności loży Grupa Łyńcor, firmowanej przez nazwiska strażników loży, syna Żydomasona Ujazdowskiego, z ubeckiego stronnictwa demokratycznego, chrześcijańskiego ponoć Marka Jurka, kwiarsko wznoszącego w sejmie szamańskie modły o deszcz? Uzależnionego nie tylko od zboczonego brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, kryjącego homoseksualne aktywności brata Jarosława, który wykorzystywał cynicznie Oficera prowadzącego z WSI w roli honorowego spermodawcy po oficjalnych spotkaniach kontaktowych. Więcej na ten temat Zbigniew Stonoga mógłby, gdyby nie siedział we więzieniu z fałszywego oskarżenia w jednej celi, z fałszywie oskarżonym o szpiegostwo Mateuszem Piskorskim, a może i Wyszyńskim jak matka bliźniaków Kaczyńskich zasiadała nieoskarżona przez nikogo w tym samym pokoju służbowym, biurko w biurko, co i największy mason PRL-u, loży Kopernik, wolnomularstwa niezależnego od loży matki Kopernik w Paryżu, Jana Józefa Lipskiego. Natomiast w Niemczech Grupa Kopernikus, siedziba w Darmstadt pod Frankfurtem, Dieter Bingen, Löw, Kazimierz Wójcicki, okresowo po 1989 wpuszczony do archiwum IPN w Szczecinie jak Michnik z Holcerem i ten trzeci. Tu kliknij, lustro nauki, uciekło mi. Nazwisko, do wyczyszczenia, tu kliknię, tam jest, do wyczyszczenia teczek wpuszczony w archiwum SB, zamieszała bezmyślnie pomyśli Jarosława Kaczyńskiego, podnosząc w momencie najbardziej politycznie niekorzystnym obiektywnie dla sprawy Polski. Ta grupka kilkudziesięciu obcych nam ludzi jeszcze przed wyłonieniem rządu RFN, dopiero w trakcie sądowań koalicyjnych, nikomu niepotrzebny w istocie spór o sprawę pomnika dla ofiar Polaków, których sanacyjni piłsudczykowcy wyprowadzili ze szabelkami przed czołgi Hitlera propagandzie filmu Lotna Andrzeja Wajdy, kiedy ojciec ministra Jacka Rostowskiego wywoził z Polski 39. tony złota państwowego do Londynu, przez nikogo zatrzymany, których pani premier Szydło nie chce nawet obejrzeć na własne oczy ton złota w depozycie u aliantów, Którzy rozpadają się sami na strzępy. Gdyby tak dał wiarę ściemnianiu Normana Dewisa. W Księdze Zmarłych, Kacet Mauthausen, patrz pod pozycją Konstanty Kosiewski. Czy Polakom potrzebny do szczęścia, pomnik w Berlinie, który będzie przedmiotem politycznych manipulacji byłego szefa Bundestagu, który już nie jest posłem, ale jeszcze chciałby mieszać w polityce. I dlatego w rozmowie z dziennikarzem Gazety Rzeczpospolita twierdzi, że kilkunastuprocentowa partia w krajobrazie politycznym zachodniego sąsiada Polski to rzecz nieistotna, niegodna uwagi dla nieliczącego się w polityce emerytowanego posła do Bundestagu taki mądry, Hertize kolega Bingena z listy obrońców pomnika, którego nie ma dla Polski socjaldemokrata kto z was mając sługę który orze lub pasie powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak, mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Łukasz, Ewangelia. Nie wchodząc w szczegóły tego, co powinien wykonać prezes czy dyrektor IPN-u z wnioskiem o dodatek chlebowy. Chlebowe były krzyże w PRL-u, ordery dawały po tysiąc złotych do emerytury. Dla korowca Chojeckiego, jeżeli tylko będzie chciał przystąpić do pokuty albo coś mądrego powiedzieć po polsku i szczerze do Polaków we Frankfurcie nad Menem na temat nie tyle roli odgrywanej w przedwojennej masonerii prywatnie przez teścia swojego, ale na przykład na temat żydomasońskiej symboliki zastosowanej planowo pod okiem ojca pięciolatek w PRL-u towarzysza Oskara Langego z Tomaszowa Mazowieckiego, zasłużonego dla masonerii przy budowie Pałacu Kultury i Nauki. Stalina we Warszawie razem z okolicznymi urządzeniami architektonicznymi rzecz jasna. To chętnie zaproszę takowego, jako takiego, raz jeszcze i poleję wina do kielicha u siebie, bez usługiwania, bez nadskakiwania, w pomieszczeniu wynajętym za opłatą, na tę okazję stukając się z figurantem wodą, prost, jako niepijący, ślubowawszy przed ćwierćwieczem. Wysłucham w spokoju bez nagabywania, aczkolwiek w mniemaniu, iż oto rozjaśni mnie taki wiedzą, jak też to mogło zaświtać światowemu człowiekowi takie duractwo, żebyś miał po wszystkim ubiegać się jeszcze od państwa o zasiłek we wysokości 400 złotych miesięcznie, po wszystkim związanym z tym, że ten sam Mirek Chojecki przez lata całe okradał to samo polskie państwo, nie płacąc ani grosza podatku obrotowego, ani dochodowego, od majątku zbitego na nielegalnym drukowaniu i sprzedawaniu na czarnym rynku zdominowanym Polakom tej tak zwanej nielegalnej książki i prasy, drukowanej na państwowych maszynach we wielomilionowych egzemplarzach. Bądź przecie nie na kserografach zakupionych za swoje, prywatne, ciężko zarobione użyta pieniądze. Prasy i książki, wolnego słowa, które Korowcom tak było potrzebne do przejęcia władzy w Polsce, a doprowadziło do bezmyślności totalnej, że Kaczyński Jarosław gotów po Chojeckim także złożyć wniosek o 400 zł miesięcznie dla spółki Z Panem Bogiem! z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski zajawką niejako przed odpowiedzią wiążącą na pismo z 20 października 2017 sygnatura akt P wielkie PL K wielkie A 160/17 dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu w Katowicach pana prokuratora Andrzeja Majchera. W związku ze zapytaniem, czy przewiduję w najbliższym czasie przyjazd do Polski, żeby zeznawać w charakterze świadka w sprawie czyjegoś kłamstwa lustracyjnego i przedsiębiorstwa Prodrym. Czy ambasador Andrzej Przyłębski załapie się na status kombatanta z inicjatywy Kopernikus Grupę Dietera Bingena z Wójcickim i Lewe do kupy w Darmstadt? Przytaczam. Słyszałem, że inicjatywa w tej sprawie powinna wyjść ze strony niemieckiej. Tak, Rzeczypospolitej powiedział ambasador Andrzej Przyłębski. Dieter Bingen, szef Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, jeden z sygnatariuszy apelu. Posłuchajmy jeszcze przez chwilę fragmentu PDO 509. Biedny, nie zrozumie bogatego i to jest patologia systemu społecznego nad cmentarzami i tak dalej tak jakby nie szło sfotografować i podsłuchać Bergolio gadającego z Macierewiczem na Franciszkańskiej u Dziwisza w zaciszu ladinu, żargonu maranów hiszpańskich i południowoamerykańskich wywiedzionego i przekapaconego przez żydostwo tak samo jak idysz z dialektu niemieckiego w kryptosprache niezrozumiałe dla niewtajemniczonych, żeby nie skumali się i nie zaskoczyli, co jest grane, a zostanie wprowadzone w RP przez rząd amerykańskiej stypendystki szydło jako wyższe prawo europejskie, wyższe od budowli sekciarskich i od samej iglicy Pałacu Kultury Stalina i Nauki we Warszawie jako wyraz upokorzenia Polski za to, że nie zapłaciła jeszcze amerykańskiemu żydostwu globalistycznemu Nałożonej na to tak zwane państwo polskie, po Magdalence 89 roku, kontrybucji wielomiliardowego haraczu w dolarach z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem. Czytał Stefan Kosiewski, przechodzimy dalej. Czy wiesz o facycie z Hamburga, który robi takie szkolenia i wydał już ponad 200 praw jazdy? Czy znasz prawo dla dronów obowiązujące w Niemczech? Pozdrowienia, SK. 16 sierpnia 2017 do. K2 dron 505-222-321 Telefon komórkowy w Polsce 505-222-321 Kontakt małpa k2dron.pl Ponieważ zamieścił nie swoje zdjęcia Piotr Nowiński, przepiękne fotografie, na Twitterze napisał, kiedy myślisz, że w turbosmoleńskiej pomnikozie nie można odlecieć jeszcze bardziej, to w tej parafii ląduje tu polew, Minoga koło Krakowa i odpowiada mu sowa na Twitterze podając link do bloga z napisem jako element upokorzenia i dominacji Barbara Fedysza-Kradziejowska z kancelarii prezydenta Gloria władze Rosji Putina nie ujawniły treści ostatniej rozmowy braci Kaczyńskich. Nie powiedziały narodowi polskiemu prawdy o tym, który z braci synów Rajmunda podjął fatalną decyzję, która zaowocowała śmiercią i tragicznymi ekshumacjami 96 osób a który był tylko posłusznym wykonawcą poleceń otrzymywanych od drugiego. Barbara Fedysza-Kradziejowska z Kancelarii Prezydenta powiedziała 13 sierpnia 2017 w TVP Info, że nawet jeśli tragedia w Smoleńsku była wypadkiem, to władze Rosji przytaczam Zrobiły wszystko, żeby ją wykorzystać w stosunku do polskiego państwa jako element upokorzenia i dominacji. Koniec przytoczenia. Zły doradca prezydenta Dudy, dr Fedysza Kradziejowska, nie powiedziała Polakom wprost, że dzięki dominacyjnej w stosunku do Polski polityce prezydenta rotacyjnego Rosji, Putina, nie bez kozery dominuje w polityce Europy Wschodniej, prawdopodobnie ten z braci Kaczyńskich, który, mówiąc obrazowo, nalał otuchy słowami Raz kozie śmierć. Nie słuchaj się ruskich, słysząc o braku zgody miejscowych na lądowanie tu polewa. urodzona 11 października 1949 roku w Chorzowie należy do złych doradców prezydenta Andrzeja Dudy, których powinien pozbyć się prezydent niezwłocznie w interesie bezpieczeństwa państwa i dla dobra piastowanego urzędu usunąć ze swojego otoczenia Zwolnić natychmiast, wywalić nas w bite pesk z tzw. Narodowej Rady Rozwoju, nikczemników, którzy brzydko pod zięciem Jorka Kornhausera dołki kopią, w które sami w końcu wpadną, jak głosi mądrość żydowska na Węgrodzie w Czeladzi i nie tylko, bo i na Bałutach także, po tym jak profesor Bolesław Pochopień był rektor Politechniki Śląskiej który w lipcu bieżącego roku podpisał się z innymi siedmiu zapiwniczonymi kabalistami pod listem otwartym do prezydenta ze złymi radami w sprawie reformy sądownictwa w RP. Zamiast w drodze gabinetowych rozmów delikatnych sugestii poddać sprawę rozważeniu warsztatowemu w należnym, dostojnym skupieniu. W poważnej, rzeczowej rozmowie jak Polak z Polakiem a nie jak brodaty Żyd-gwiazda z ukrytym za okularami wrogowej rogowej oprawce żydokomunistą jagielskim w gdańskiej stoczni w sierpniu 1980 przed 37 laty. Młodym ludziom w Polsce, seminarzystom, Sugeruje się niniejszym temat pracy naukowej, gdzie Bolesław Pochopień, urodzony 6 września 46 w Zabrzu, to ten sam dyrektor, inżynier dr Pochopień z PWD Prodryn w Katowicach, którego jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w tym właśnie przedsiębiorstwie wywaliłem rękami jego szefa, dyrektora Bakona ze zajmowanego stanowiska. Zanosząc wspólnie z kilku innymi moimi kolegami, związkowcami, Polakami i katolikami do prokuratury rejonowej w Katowicach przy Placu Wolności, do wody zorganizowanej kradzieży na masową skalę przez tę bandę żydoubecką mienia państwowego. To może tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk doktora habilitowanego na rok przed Magdalenką w 1988 roku z doktorem, który w czasach naszej prawdziwej, pierwszej polskiej solidarności robił za kolegę dyrektora Wilczka z przedsiębiorstwa Wiola Prodryn w Gliwicach, gdzie raz nas nawet tak przemyślnie, operacyjnie zestawiono, żeby, mógł dojść, żeby mogło dojść przepraszam, do rzucenia wilczym okiem na siebie. Zastrzelonego ostatnio na Saskiej Kępie, na skwerku w Warszawie, wicepremiera Wilczka autora po Magdalence tak zwanej ustawy Wilczka, która dała ubowcom podkładkę do totalnego przeszabrowania mienia wszelakiego w PRL-u i niżej podpisanego poety polski naówczas już kilka lat po debiucie książkowym sześć lat po prasowym w katowickim piśmie społeczno-kulturalnym Poglądy które można było oficjalnie za gierka posiadać w Katowicach mieć nabyte za dwa złote w kiosku ruchu Nie medzić, z ruchem Niesiołowskiego-Myszkowskiego właściwe nazwisko żydowskie Nuzbaum. Nawiasem mówiąc, to pochopień, zastępca dyrektora PWD Prodryn i dyrektor naczelny Bakon byli tymi osobnikami, którzy w opinii świętej pamięci lecenasa Kurciusza, adwokata zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zemścieli się na mnie w prostacki antypolski sposób, składając doniesienie do tej samej prokuratury o rzekomym popełnieniu przestępstwa niewłaściwego rozliczenia się specjalisty do spraw zaopatrzenia w PRL, w którym niczego nie szło kupić, bo niczego nie było, z delegacji służbowych które wcześniej rozliczyli przecież inni pracownicy przedsiębiorstwa, kierownik i główna księgowa, a zatwierdził każdorano zowo ten sam dyrektor Bakon albo jego zastępca Pochopień. Jeżeli nie zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych, Czmurło, którego odwiedziłem nawet w jego domu prywatnym, i zapytałem wieczorem przy świadku po oskarżeniu mojej osoby przez mściwych szubrawców w stanie wojennym, a żeby postawić, odwiedziłem, a postawić obligatoryjne w dramacie narodowym pytanie, czyż nie ma sposobu na to, ażeby odwieść od złych zamiarów złoczyńcę? żeby Bakon odstąpił od obrzydliwego pomawiania nas obu o rzeczy, które nie miały miejsca w rzeczywistości, co zaświadczyły podpisy moich przełożonych. Szmurło, lubiany przez załogę, nie widział sposobu. Pojechałem zatem z dokumentacją do Warszawy, przedstawiłem w kilku ambasadach wyjechałem z ojczyzny po 11 dniach przejęty z walizką na zasadzie porozumienia stron jako tak zwany kontingent Dziękuję. z pieczątką określającą status Aufenthaltsgesetz paragraf z walczących BMI w obliczu zagrożenia bezpośrednimi represjami ze strony terrorystycznej bandy państwowej Żydów tu przerwa <kuh> techniczna wczoraj sobie już uchwałę. o agenta o współpracownika A uchwała z moralnego punktu widzenia Perspektyw jest bardzo Mówi jest prezydent Slech Wałęsa a minister Macierewicz upycha tyton w, w fajce na niesprawdzonej wiadomości. a pamiętajmy, że można wszystko zrobić jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo z bezpieczeństwa martwych. ale czy Pychanie fajki jest tajnym znakiem żydomasonerii, której Macierewicz i Cegzinger przejął po Wałęsie, Lejbakone, w tajemniczonym w sens tego znaku przez Geremka prawdziwe nazwisko Lewart, wzroszczone za stalinowskiej żydokomuny KGB na Lewartów dla na ogłupienia narodu polskiego kryptosyjoniści twierdzili, że chodzi przy tym jedynie o to, ażeby ukryć genetyczne obciążenie hiperaktywności organicznej żydostwa wschodnioeuropejskiego wyrażającej się przed kamerami filmowymi na scenie politycznej nadmiernym machaniem dłońmi przez ściemniającego, przy permanentnym urabianiu klienta, nieustannym gadanym, tokowaniu potrzebnym dla wciśnięcia kitu. O Macierwiczu nie bez kozery mówiło się w kręgach wtajemniczonych, że ma gadane po tym, jak długo Ukrywany wstydliwie fakt haniebnej, samobójczej śmierci swojego własnego ojca, używającego nazwiska Zdzisław Macierewicz, członka szpiegowskiej siatki konsula francuskiego w Szczecinie, przekabacił z komuny syn po latach w rzekomy zamach UB na ojcu, żydowskim żołnierzu wyklętym, zakonspirowanym do 49 roku, podobno narodowcu polskim, zamilczącym przyzwoleniem Adama Michnika, który bez teatralnego zająknięcia się wyklął płynną polszczyzną od skorwesenów Żyda, który chciał mu subtelnie przypomnieć antypolską działalność zbrodniczą ojca Szechtera i brata Stefana. Zdzisław Macierewicz, przełapany na zdradzie państwa przez funkcjonariuszy kontrwywiadu żydoubeckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Wypił noszoną przy sobie W ukryciu ampułkę Z roztworem cyjanku potasu Żeby nie wydać Na torturach brystygerowej Która takim przystojniakom Ściskała jaja Szufladą od biurka Nie wsypać Innych członków Szpiegowskiej siatki Francuskiej we Warszawie I zmarł w miejscu pracy w gabinecie profesora na Wydziale Chemii bezpośrednio po wyjściu z niego ubowców, którzy przegapili dziwnym trafem fakt spożycia trucizny przez podejrzanego i nie zaaresztowali tymczasowo osoby, której ujawnili, że jest podejrzewana o zbrodnię przeciwko państwu że komunista Zdzisław Macierewicz uzyskał w ten sposób od swoich łaskawie możliwość odebrania samemu sobie życia, podobnie jak Himmler, a uniknąć kłopotliwego w skutkach dla rodziny w roku śmierci. Aresztowana zaraz potem sekretarka Macierewicza nie miała najwidoczniej ze szpiegowską działalnością Żydo Obwiesia nic wspólnego, skoro UB nie znalazła na nią żadnego dowodu, mimo przetrzymywania niewiasty w areszcie do 1956 roku. Władze Rosji nie ujawniły treści ostatniej rozmowy braci Karczyńskich. nie powiedziały narodowi polskiemu prawdy o tym, który z braci synów Raimunda podjął fatalną decyzję, która zaowocowała śmiercią i tragicznymi ekshumacjami 96 osób. Czy Antoni Macierewicz chciałby ekshumacji resztek zmarłego ojca Zdzisława Barbara fedyszak Kradziejowska z Kancelarii Prezydenta powiedziała 13 sierpnia w Dniu Maryjnym 2017 w TVP Info że nawet jeśli tragedia w Smoleńsku była wypadkiem to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 którzy brzydko podzięciem Julka Korchausera dołki kopią, w które sami w końcu wpadną, jak głosi mądrość żydowska na Węgrodzie w Czaladzi i nie tylko, bo i na Bałutach także, w Tomaszowie naszym, po tym jak profesor Bolesław Pochopień były rektor Politechniki Śląskiej,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 za cierpliwość i uwagę. Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski.